Panie Zorro, bo ja bym tak chciał przemielić taki jeden temat, ale wie Pan, tak konkretnie, na bogato. Jedziemy z tym koksem. SCO, ewentualnie jak to woli SOW, Polskie Tłumaczenie, czyli Szanghajska Organizacja Współpracy. W Europie tak naprawdę o niej nie słychać za dużo, a jeżeli słychać, to często z przydomkiem azjatyckie NATO, które ma służyć właśnie interesom Moskwy i Pekinu. Prawda jest troszeczkę inna, ponieważ jest to taka regionalna organizacja międzynarodowa, która strukturalnie działa od 2001 roku i której państwami założycielami są państwa, które w tamtym momencie, jak i powiedzmy nawet i teraz, które nadal bardzo wiele jeszcze dzieje. Ale zdecydowały się działać, wielopłaszczy znowo, nazwijmy to lokalnie, jeżeli wziąć, wziąć Azję po prostu jako w terminie lokalnie, działać w tematach gospodarczych, struktur antyterrorystycznych, koordynowania niektórych zagadnień i tym podobne. Członkami naszych słuchaczy tutaj Naszym słuchaczom tutaj sugeruję, żeby wyobrazili sobie twór, w którym jako członkowie, jako, jako członkowie zaangażowani są Chiny, Indie, Kazachstan, Kirgistan, Pakistan, Rosja, Tadżykistan i Uzbekistan. Czyli w tym momencie mamy, mamy cztery tak naprawdę bardzo ważne w świecie państwa. Chiny, Indie, Pakistan, Rosja. Jest kilkunastu obserwatorów. Wśród obserwatorów ważny do wymienienia jest Iran. Jest kilkanaście państw partnerskich w dialogu. Tutaj takim państwem jest dla przykładu Turcja. Są, są trzy państwa kandydujące na obserwatorów. I tutaj między innymi Egipt i Syria. No i z takim tworem mamy do czynienia. Jeżeli popatrzeć na mapie, no to jest to właściwie cała Azja poza tą amerykańską Azją czyli poza Japonią, Koreą no poza Koreą Północną też poza Azją Południowo-Wschodnią czyli Birmą, Tajlandią Indonezją, Wietnamem Kambodża jest akurat tutaj państwem w dialogu Uzbekistan jest taką y, plamą, y, plamą tutaj na mapie i tyle Grupa SOW to jest po prostu praktycznie cała, cała Azja. Żeby, żeby tutaj mniej więcej uzmysłowić, o czym my mówimy, to mówimy o tworze, który jest na terenie którego żyje około połowa światowej populacji, który odpowiedzialny jest za około 1 trzecią globalnego PKB i który jest po prostu jednym z naj, największym na świecie producentem dóbr. Teraz tak, w jakim kontekście <śmiech> wspominam właśnie o szanghajskiej organizacji współpracy? No, mianowicie organizacja ta w marcu, w połowie marca miała swój zjazd, który miał miejsce w Moskwie. No i ośmioro państw członkowskich, Shanghai Cooperation Organization, Podjęło decyzję, żeby rozpocząć handel bilateralny i inwestycje oraz wydawanie obligacji w lokalnych i narodowych obligacjach zamiast amerykańskiego dolara. Jasne, żyjemy w świecie, gdzie są teraz rzeczy ważne i ważniejsze. Najważniejszą rzeczą tak naprawdę jest w tym momencie światowa pandemia koronawirusa. Natomiast jeżeli spojrzymy na rzeczy, które dzieją się tuż obok niej, to mamy do czynienia również z nie mniej ważnymi wydarzeniami, jak właśnie to. Ponieważ państwa szanghajskiej wspólnoty, organizacji współpracy, tak samo jak i państwa na przykładu BRICS, częściowo pokrywające się tutaj członkostwem, są po prostu wielkimi zwolennikami dedolaryzacji świata. I o tym będzie nasz dzisiejszy odcinek Mielenia zezorem na bogato. No ale chyba nie ominiemy głównego tematu pod tytułem korona. Dlaczego tak? No, no nie ominiemy, bo korona. <głos> zaatakowała te, te, te połowę ludności świata jako pierwszą. I to chyba, to nie wygląda na przypadek, bo ma strukturalne skutki w postaci tego, że ta akcja e, szturm, szturmu na podstawy dolarowe Nagle stanęła w miejscu i zawróciła, i dolar wrócił do swojej świetności, no i do trendu bardzo szybkiej aprecjacji, co powoduje swoją drogą kryzys finansowy na rynkach wschodzących, doskonale komponujący się z nadchodzącą recesją, taka propos, po jedno wzmacnia drugie, więc no, no te, te, te briksy z koroną jakoś tak konweniują bardzo. Blisko, ja nie chciałbym tu wysnuwać żadnych wniosków daleko posuniętych, ale ta czasowa koincydencja jest zbyt głęboka w skutkach, aby była taka całkiem obojętna. Mhm. No w przypadku, w przypadku to, to oczywiście mówimy o uśrednionych danych. W przypadku aprecjacji wartości dolara względem walut krajów schodzących, czyli emerging markets, Mamy do czynienia średnio o spadkiem ich PKB o 1,5%. To już są duże sumy. To w świecie, powiedzmy, spokojnym i pokojnym, i pokojowym. A co dopiero na dodatek, jeżeli dodać do tego yy, to, co się dzieje aktualnie. No ale, yy, rozmawiamy o dedolaryzacji, no a trzeba zacząć, skąd się tak naprawdę wzięła dolaryzacja. I to częściowo zahacza o nasz poprzedni odcinek, który nagraliśmy, czyli o ropę naftową. To znaczy, ja może przypomnę, Amerykanie w latach 70. mieli, to będzie bardzo pokrótkie, bardzo pokrótce takie opisanie, mieli poważny problem z wahabickim, z wahabicką rodziną saudyjską, która przejęła wtedy która była wtedy na tronie Arabii Saudyjskiej. Mianowicie, ponieważ Amerykanie udzielili Izraelowi poparcia w wojnie Yom Kippur, Saudowie nałożyli na Stany Zjednoczone embargo ropne. Rezultat był taki, że kraj leżący na ropie naftowej, posiadający Teksas, posiadający Alaskę, posiadał również długie na mile albo i więcej kolejki do stacji benzynowych. W związku z tym Amerykanie doszli do wniosku, że trzeba upiec dwie pieczenie na jednym ogniu. Czyli po pierwsze skasować możliwość, żeby Saudowie zrobili coś takiego w przyszłości, a po drugie spróbować powiązać amerykańskiego dolara, który bo to, to wszystko było parę lat po zakończeniu się układu z Bretton Woods, czyli o po pozerwaniu pegu dolara i złota, czyli powiązać dolara, Właśnie dobrze by było z ropą, ponieważ jest to surowiec powszechny, popularny, używany wszędzie i każda gospodarka świata go będzie potrzebować, czy tego chce, czy nie. Kissinger wybrał się w związku z tym do, do al -Riadu. Podpisano odpowiednie porozumienia i tak naprawdę, no jeśli chodzi o dwudziestowieczne układy finansowe, wszyscy są zachwyceni i opowiadają tak wiele na temat Bretton Woods, w szczególności w kontekście złota. Natomiast to, co podpisali Amerykanie i Saudowie, to był po prostu majsterszyk. To stworzyło gigantyczne, gigantyczne szanse rozwojowe dla amerykańskiego długu. Cały system działał mniej więcej w ten sposób. Amerykanie kupują ropę naftową od Saudów. Płacą im dolarami. Saudowie za te dolary kupują Amerika, amerykańskie obligacje skarbowe. Dolary wracają do Stanów Zjednoczonych, Saudowie otrzymują obligacje. Amerykanie muszą zapłacić odsetki od tych obligacji Saudom. Przez co te pieniądze, te odsetki płacone, które już trafiły do Saudów, yy, Służą wahabickiej rodzinie do wprowadzania wszelkich możliwych udogodnień w Arabii Saudyjskiej: inwestycji, zamiany piasków pustyni w farmy, rozbudowie infrastruktury, inwestycjach w armię cokolwiek chcą, cokolwiek mogą. Dodatkowo, żeby trzymać tego dealu, Stany Zjednoczone. Ponieważ to był deal nie tylko z Saudami, ale z krajami OPEC, Stany Zjednoczone tak naprawdę zagnieździły się w regionie i tak naprawdę każde państwo ropne Bliskiego Wschodu jest posiadaczem jednej lub więcej, szczęśliwym posiadaczem jednej lub więcej amerykańskiej bazy wojskowej. Co tak naprawdę z jednej strony jest dla nich pozytywne, a z drugiej też neg negatywne ponieważ jest to dosyć silna karta przetargowa na wypadek ewentualnych przewrotów wojskowych, militarnych albo nagłych zwrotów politycznych. System petrodolara tak naprawdę zaczyna nam się sypać ostatnimi latami, można by powiedzieć ostatnimi dekadami ze względu na wzrost siły i funkcji Rosji i Chin w świecie. Oraz ze względu na to, że świat zaczął zauważać, że Amerykanie tej swojej, tej swojej pozycji yy, zaczynają zbyt często używać. I widać to było zarówno w konflikcie yy, z Irakiem, z Libią, yy, właściwie z każdym państwem, który próbował, który próbował podważyć tą hegemonię wymiany dolara za ropę. Ponieważ tutaj dochodzimy do kluczowego jeszcze punktu. Państwa OPEC zobowiązały się do handlu ropą, tylko i wyłącznie za dolara. Więc ktokolwiek próbuje handlować ropą za cokolwiek innego, tak jak Kaddafi chciał za złoto, tak jak Saddam chciał za euro, jest wyzwaniem dla systemu, które trzeba zmiażdżyć, zniszczyć. No i ten system, czy ten układ dogorywa, między innymi za sprawą aktywnych działań sabotażowych SCO pod przywództwem Chin, bo Chiny chcą, chcą kupować jako największy klient światowy ropę za yuan i poczyniły w ubiegłym roku dramatyczne kroki finansowe na swoich giełdach właśnie w Szanghaju, za pośrednictwem Hongkongu, w, w, w promocji tych swoich nowych narzędzi wolnorynkowych, łączących absolutnie wolny rynek światowy, różnych tam walorów wymienialnych, na yuana, który jest walutą wewnętrzną chińską i jest półwymienialny, bo jest sterowany przez chiński bank centralny bardzo blisko, tak jak kiedyś była złotówka wymienialna w pewnych sektorach. Tak samo i yuan działa, jest półwymienialny, to nie jest wolna waluta ale taki system, tak samo jak hybrydowy kapitalizm chiński, może funkcjonować i odnosić sukcesy. I ten model chiński teraz Chińczycy próbują wyeksportować na świat poprzez SCO i poprzez tę swoją inicjatywę budowy infrastruktury w szeroko pojętej Azji Belt and Road. To te dwie rzeczy są ściśle ze sobą powiązane. To jest promocja de facto alternatywnego systemu wymiany międzynarodowej, czyli nowej waluty jakiejś rezerwowej w postaci juana, który w sposób naturalny się promuje jako ten organiczny produkt zamienny za dotychczasowego dolara. I jak dalece to jest posunięte, czy odniesie sukces, można polemizować, ale zupełnie jednoznacznie parcie w te strony polityczne i gospodarcze jest przemożne ze strony Chin i ich działania są skoordynowane, są skuteczne i są bardzo konsekwentne. Oni to robią krok po kroku, ale nieustannie prą w tym kierunku. No już mają pierwsze sukcesy w postaci dużych kontraktów inwestycyjnych w tej Azji, tych umów między innymi z Indiami, nie mają też różnego rodzaju zadrażnienia. Tu do tej całej grupy przecież jest doproszony Pakistan, który się z Indiami bije częstokroć na śmierć i życie, ale we wspólnych tych przedsięwzięcia z Chińczykami chce i widzi sens robienia takich biznesów nad grube miliardy Tam to, to, to nie są drobniaki więc coś tu się poważnego dzieje I, i myślę, że tym przełomowym momentem takim charakterystycznym pękania dotychczasowego systemu jest nic innego niż w połowie marca, na co już zwróciliśmy uwagę, strajk putinowski w Europie Czyli zerwanie umowy tej OPEC plus Rosja, dramatyczne, skutkujące paniką na rynkach finansowych w ten weekend właśnie, kiedy to nastąpiło w Azji nieprzypadkowo. Wszystkie rynki dalekowschodnie się zerwały na czerwono. Niedzielne spotkanie, w związku z tym awaryjne przed otwarciem giełdy w Nowym Jorku, a już po sygnałach na futuresach japońskich to się wydarzyło, Amerykanie mieli pełne gacie strachu. Powell zrobił wszystko, po prostu otworzył kran na maksa i mówi, my będziemy tutaj pompować, już nie ma, nie ma żadnych ograniczeń, ratujemy i tak dalej. Więc działania absolutnie bezprecedensowe. I... Dwa tygodnie minęły ponad i ten deal, mimo tych telefonów i tam, że Trump spokajał, że się dogadaliśmy z Putinem i z, z Saudami, no ani Riyad, ani Moskwa tego nie potwierdziły, że doszły do porozumienia o cięciu wydobycia i że yy, mówią prawdę, można się przekonać w tym, że szczyt już zaplanowany technicznie kolejny, OPEC został odwołany właśnie, znaczy przesunięty się, mówi elegancko. Ale kolejnej daty jeszcze nie ma. Więc mówiąc to wprost, cały ten deal się roztrzaskał I, i, i nie widać możliwości dalszego postępu. To światełko nam przychodzi rozjaśniające z, no z, nie, z nieoczekiwanej strony, z Moskwy. Bo kilka razy już Putin wyjaśnił o co chodzi, że on nie jest przeciwny cięciu tego wydobycia, on się zgadza z propozycją Trumpa. I to by było bardzo dobrze, gdyby się udało. Ale to, co zrobili Saudowie, on to podkreśla z taką złośliwej ironii, ale to, co zrobili Saudowie, to ich zalewanie rynku świadome z dumpingiem ropy, no, to jest, to jest sabotaż. To, to, to jest przyczyna zawalenia się cen ropy. Putin mówi, to nie ja jestem winien, że ja łamię tutaj układy z OPEC. Nie, nie. To Saudowie złamali po cichu ten układ, sabotując go od tyłu i zalewając rynek ropą, która nie była przewidziana w limitach. Czy on mówi prawdę? Czy się myli? Ja nie przesądzam. Ja tylko recytuję to, co on powiedział. No więc... O, o, to... To chyba, chyba problem jest w Riyadzie, w tym układzie z 73 roku po kryzysie naftowym, który, który strząsnął światem i po tych umowach z Kissingerem, które teraz tracą aktualność. Petrodolar po prostu jako deal między Riyadem a Stanami Zjednoczonymi chyba się skończył, bo jego podstawy sabotuje sam główny zainteresowany, czyli Arabia Saudyjska. No bo Arabowie nie są zadowoleni z tego, że, że na rynku ropy wyrósł im liczący się konkurent w postaci Stanów Zjednoczonych, które eksportują swoje produkty naftowe. No tak, są teraz na tym rynku jako konkurent naturalnego dostawcy, czyli Arabii Saudyjskiej z przestawkami, czyli OPEC. No, no to w warunkach recesyjnych na świecie, kiedy się zaczyna wojna o utrzymanie udziałów rynkowych za wszelką cenę w celu przetrwania, no to takiej sytuacji e, Arabowie nie będą tolerować. I poczynili odpowiednie kroki. No więc co dalej? No to jest bardzo dobre pytanie. Czy Putin ze swoim przyjacielem Xi Jinpingiem te sytuacje tak jak zamierzają bardzo dyskretnie, dyplomatycznie popychać do, do, do eskalacji konfrontacji między Riadem a Waszyngtonem, czy to działanie się powiedzie i przyniesie pozytywne skutki w ich optyce oczywiście, kiedy ten związek azjatycki, rosyjsko-chiński z przystawkami z Indiami i tak dalej będzie yy, mógł nabywać arabską ropę nie za dolary, tylko za juany za ruble i inne waluty, bo to właśnie o to chodzi. Mm -hmm. A tutaj kluczowym jest postawa Saudów, Chińczycy już od pięciu lat ich nagabują, zmuszają ich na różne sposoby, do uległości, proponując im kontrakty długoterminowe, korzystne oczywiście dla Arabów, na zakupy duże w wolumenach ropy naftowej, ale za yuany. kontrakty długofalowe za yuany, gwarantowane oczywiście wymiennością na giełdzie w Szanghaju, na złoto i tam na inne twarde waluty, ale Waluta nominalna w tych transakcji ma być yuan. I no, Arabowie mówią, tak, ale my nie możemy czegoś takiego zawrzeć, no bo niestety jesteśmy związani umowami, nie możemy zdradzić jakimi tajnymi aneksami, przecież wiemy jakimi. No ale no, to święte umowy, więc święte pieczęcie, nie będziemy ich zrywać. No i w to miejsce, jako taki no... Spoiler jako konkurent oczywiście wchodzi Putin i powiększa swój udział na rynku chińskim jako alternatywny dostawca, który dostarcza ropę za co? Za juhany, na, na wymianę między juanem a rublem, bo, bo mają taką umowę między swoimi bankami centralnymi na słapy walutowe. Więc Chińczycy są, za, są zadowoleni i są nieszczęśliwi jednocześnie bo w to puste miejsce, które, które chcieli wciągnąć Saudów e, i tam z, z, ten rynek opanować jako, jako główny odbiorca, żeby dyktować ceny ropy u Saudów, no, wchodzi Putin i ze swoim udziałem rynkowym i powiększa swój, swój tort chiński, a Saudowie na tym cierpią. I dlatego mam wrażenie, że ta w tym trójkącie taka właśnie dynamika wydarzeń popchnęła do tego rozwiązania, które widzimy, czyli wojny naftowej. Czyli to nie jest tylko Putin i to nie jest tylko e, Waszyngton Trumpa, ale tu jest także Riyad czynny bardzo aktywnie i są Chińczycy w walce konkurencyjnej na, na otwartym rynku, bo oni są sprawnymi handlowcami, handlarzami. Oni chcą doprowadzić do zysków swoich komercyjnych i także strukturalnych, bo nadrzędnym celem Komunistycznej Partii Chin i ich całego programu gospodarczego jest doprowadzenie do handlu juanowego, bo wtedy będą mieli mocniejszą pozycję strukturalną w tym handlu, bo są największym klientem światowym. Mm -hmm. yy, no tutaj jest informacja z, z 4 kwietnia. Chiny przygotowują się do zamknięcia ropnego dealu stulecia z uwaga, uwaga, Irakiem. Chiny wykorzystują sytuację, która akurat ma miejsce w Stanach Zjednoczonych. Chwilowy oddech, który mają od koronawirusa. Próbują porozumieć się z Bagdadem na temat, y, na temat dostaw ropy naftowej. Co byłoby tutaj y, czymś po prostu niewyobrażalnym. Przecież Irak leży w amerykańskiej strefie, y, w, ameryka w amerykańskich objęciach, tak? Ponieważ dotychczas głównym dostawcą ropy naftowej do Chin był Iran, tak? I świetny jest właśnie system Petro Złotego Yuana, który został stworzony, żeby Chiny z pominięciem właśnie amerykańskiego systemu SWIFT, żeby mogły tą ropę naftową na przykład kupować. Mniej więcej, ponieważ Yuan, jak tutaj Zoro wspomniał, jest nie za bardzo rozpoznawalną walutą światową. Znaczy tak, każdy o Yuanie słyszał, ale każdy również wie, że on jest naddrukowywany, na czym świat stoi, że jego kurs jest częściowo tylko prawdziwy, a tak naprawdę jest sztucznym kursem utrzymywanym w pegu do dolara i ten kurs jest manipulowany w zależności od tego, jak Chińczykom będzie pasować. Innymi słowy, Trump narzuca taryfy, Chińczycy manipulują kursem tak, żeby balans mniej więcej się wyrównał. No więc, dlaczego wspominam o tym, o tym petro złotym juanie? Wyobraźmy sobie sytuację, w której przybywa na przykład irański transport ropy naftowej, irański tankowiec. Chiny mają w Szanghaju handel kontraktami na złoto. W przeciwieństwie do Comexu, ta giełda w Szanghaju handluje kontraktami z pokryciem fizycznym na kruszce. W związku z czym Chiny swojemu partnerowi oferują dostęp do swoich giełd, do swojego rynku wewnętrznego. Tutaj licencję jest dosyć ciężko uzyskać. I w tym momencie partner ma dostęp, ma dostęp właśnie do tych chińskich giełd. Cena Reminibi, ropy, złota ustalane mogą być rynkowo, natomiast, natomiast partner, który zdecyduje się na przyjęcie Reminibi pokrytych złotem, następnie decyduje się na wymianę tego na giełdach chińskich, szanghajskich, na przykład inne towary, czy na przykład na podjęcie złota, co jest tak naprawdę patentem, bardzo interesującym i bardzo poważnym zagrożeniem dla Stanów Zjednoczonych. To właśnie celem handlu międzynarodowego i umocnienie pozycji Juana Remnibi w tym handlu międzynarodowym Chiny Skupują i produkują duże ilości złota. Oficjalne chińskie rezerwy złota to jest niespełna 2000 ton, tak? Ale jeżeli dodamy do tego chińską wewnętrzną produkcję, a Chiny od wielu lat, od ponad dekady są największym producentem złota, to jest 414 ton rocznie, tak? Jeżeli dodamy do tego te wolumeny oraz wolumeny, nazwijmy to, posiadane nieoficjalnie, no to ta liczba nam się tak około z 10 Więc nieoficjalnie można powiedzieć, że Chiny posiadają przynajmniej 20 tysięcy ton złota, co już jest bardzo poważnym wolumenem. Do tego należy dodać jeszcze. Ponieważ cały czas nie zapominajmy, mówimy o systemie komunistycznym, o systemie, który może dla przykładu nakazać rekwizycję. Wyobraźmy sobie rekwizycję na złocie w społeczeństwie, które złoto uważa za szczęśliwy metal, przekazywany z pokolenia na pokolenie i które przy okazji nowego chińskiego roku zazwyczaj kupuje, czy na przykład urodzin, jakichkolwiek okazji, kupuje to złoto tak naprawdę jak szalone. To już mowa o bardzo poważnych wolumenach. No oni sami przyznali e, w, pod koniec ubiegłego roku Chińczycy, tak troszeczkę z półgębkiem, no ale nie mniej oficjalnie, no że mają tam chyba 12 tysięcy ton. E, <grystanie> Więc no to... to Wszyscy otworzyli szeroko oczy, no tak, myśmy podejrzewali, że coś takiego, no ale że aż tak, no także no, eskalacja tu i konfrontacja ekonomiczna bardzo szybko postępuje. Chińczycy odkrywają swoje karty i, i no, bez żadnego wstydu, bo się nie mają czego specjalnie obawiać w tym sensie takim fundamentalnym. Bo skoro mają te rezerwy złota, no to logiczny wniosek jest taki, że inni ich nie mają w porównywalnej ilości. prawda? Że skoro mają, to są jakoś tam zabezpieczeni na trudne czasy. Aha, czyli że to jakieś tam racjonalne podstawy ta fabryka świata ma monetarne. W sensie klasycznym. Więc tylko kwestią czasu jest, kiedy ta klasyczna wersja zwycięży, no i kiedy przeważy. Jesteśmy w tym nieszczęsnym okresie przejściowym, kiedy ta wersja papierowa z petrodolara, obowiązująca od 73 roku, kończy swoją użyteczność, no i ściera się z tym, twardym z tą ścianą realiów, no, polegających na na, na, na na twardych podstawach, tak? No mamy tyle i tyle złota, mamy tyle i tyle różnych tam e, produktów, mamy tyle i tyle wydajności przemysłowej, tak? No i a co wy macie? No, my mamy tyle i tyle marynarki wojennej, tak, w okolicach, mamy tyle i tyle Rezerw jakichś zobowiązań, prawda, na papierze, w dolarze. No i następuje zderzenie tych dwóch porządków. No i coś z tego ma wyniknąć, tak? Jakaś nowa synteza przy, na jakiejś kon, kolejnej konferencji światowej ustalającej, no jakie tam konkretne parytety będą miały lokalne waluty w nowym porządku, nie wiem, SDR, MFW na przykład, nie? I to w wersji jeszcze cyfrowej żeby było weselej, bo takie, przecież taki program Lagarde przed odejściem narysowała. Obecnie prezyduje w Europejskim Banku Centralnym, więc tu też możemy się, i to ona od pierwszego dnia urzędowania tam ogłosiła, że to jest priorytet, sprawa pracy nad cyfrową walutą w Europie. Więc już wiemy, że, że euro w wersji cyfrowej to już jest w wersji turbo, Praca w RE, MFW oczywiście co wiemy z tych opracowań z samego MFW z ubiegłego roku, które się wysypały jak z rękawa PLUS, Bank of International Settlements, z Bazylei, który z górnego piętra na to wszystko patrzy i odpowiednio to moderuje. To się pojawiło u mnie w analizach kilku tej przełomowe punkty, gdzie wskazałem na te istotne miejsca, gdzie to się przejawia i gdzie są na to dowody, na to śmiałe twierdzenie, tu nie ma żadnych wątpliwości, że to w tę stronę zmierza, więc jeżeli ten porządek azjatycki, monetarny zderza się z tą światową wizją cyfrowej waluty światowej MFW plus więdnący w oczach, Petrodoral, ja nie, nie mówię tego z żadną złośliwością, że on wie, nieprawda, bo hiperinflacja i tak dalej. Nie! To jest waluta, która ma 70-80% udziału światowego w różnych tam zakresach, czyli jest dominantem z całego handlu, w inwestycji tam i kredytowych, na rynku kredytów i tak dalej. Niemniej jego funkcjonalność jest poderwana i to widać w tym kryzysie chociażby, o którym no przed chwilą wskazaliśmy. No, sam główny udziałowiec po prostu strajkuje. Bo z mu się kruszy, bo jego te, te, te dobra królewskie w postaci tego największej, największej firmy światowej, bo ten potentat naftowy Saudi Aramco o największej kapitalizacji teoretycznej światowej jako gigant przemysłowy globalny, Największa firma światowa, no on robi bokami. Bo państwo saudyjskie zaczyna się pogrążać w długach. Miało do tej pory nadwyżki budżetowe, a teraz ma deficyt. No więc coś trzeba z tym zrobić. Musimy się jakoś ratować. I to są właśnie objawy tego. Te, te wojna na Dworze Królewskim, aresztowanie kilkuset yy, członków rodziny królewskiej, wymuszenie od nich kilkuset miliardów dolarów szantażem. De facto, bo tak to się odbyło przez tym Ritz-Carlton, gdzie zostali aresztowani przez siły specjalne, no i po wypłaceniu haraczu ich wypuszczano, no to co to jest? No to, no, no, nazwij to jak chcesz, no, ale to się odbyło w rodzinie królewskiej. <śmiech> <śmiech> no więc to jest walka na noże, na poważne, to, to nie są żarty, a wszystko to są objawy, no czego, no kryzysu głębokiego petrodolara, który się nie może skończyć inaczej niż zejściem ze sceny. Mm -hmm. Tutaj na sekundkę przerwę wtrącę zupełnie inny wątek. Mamy, kiedy to nagrywamy, jest poniedziałek, 6 kwietnia, jest godzina 21.23. Kilka minut temu dostaliśmy informację, że premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson został wzięty na oddział intensywnej terapii ze względu na koronawirusa. No i czekamy na rozwinięcie tematu. Natomiast wracając do ropy, przepraszam, do, do y, dedolaryzacji świata, bo to wszystko jest połączone, Oto to dla przykładu, wyobraźmy, nasz świat 2 y, trzecie i długu międzynarodowego jest denominowane w dolarach, tak? Około 63% międzynarodowych rezerw walutowych są denominowane w, w dolarach. Y, jeśli chodzi o papiery wartościowe, czyli tak zwane o treasuries, obligacje wy, wy, wy, wy emitowane przez skarb państwa różnych, różnych krajów, no to mamy do czynienia przede wszystkim tutaj z dominacją amerykańskich papierów dłużnych, czyli przede wszystkim 30-letnich, 10 -letnich o ratingu potrójnym A, tak, które każdy kraj bardzo chętnie w swoim posiadaniu przez długi czas posiadał. No, posiadał ponieważ y, spróbujmy teraz wyobrazić sobie tą skalę tej dedolaryzacji tylko i wyłącznie na przykładzie Chin i Rosji. Przede wszystkim obydwa kraje y, pozbywają się swoich będących w swoim posiadaniu obligacji amerykańskich, amerykańskiego treasury. Nie mogą tego zrobić na zasadzie rachciach, rzucić wszystko na rynek, ponieważ to by zarżnęło system, dosłownie tępym nożem, Muszą robić to stopniowo, wypełniając lukę jakimiś innymi aktywami. Dla przykładu złotem. Rosja praktycznie pozbyła się już swoich, swoich, swoich obligacji amerykańskich. Teraz tak. Amerykanie przez bardzo długi czas posiadali system SWIFT, system rozliczeniowy, czyli Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication. Innymi słowy, wszystkie transfery bankowe przechodziły przez SWIFT. Amerykanie, jeżeli stwierdzili na przykład, że któryś z krajów trzeba ukarać, mogli nałożyć sankcje i ten kraj poprzez użycie, użycie SWIFTu, belgijskiego SWIFTu, używanego dla transakcji dolarowych, ten kraj był odcięty to spotkało to spotkało między innymi Iran tak i dlatego Iran zmuszony był handlować albo próbować dogadać się ze swoimi partnerami handlowymi co do wymiany waluty no ale kto by chciał walutę pariasa Wyrzuconego z systemu albo próbować handlować towarem za towar, tak jak robi to od wielu lat z Indiami, czyli ropa za, uwaga, uwaga, herbatę. Chińczycy wprowadzili swój własny system. System nazywa się CIPS, Cross Border Interbank Payment System. Wyobraźmy sobie teraz, że ten system jest, że ten system idzie w stronę Europy razem z inicjatywą Pasa, czyli tej, tej sławnej inicjatywy, inicjatywy handlowej: Pasa i drogi, czyli, czyli mówimy o tutaj traktach lądowych, jak i traktach, traktach morskich, czyli tym pasie Pereł. Wszystkie kraje, które są po drodze, które dla przykładu udostępniają Chińczykom infrastrukturę portową, autostradową, załóżmy kopalnianą i tym podobne, które są często budowane za pieniądze chińskie, są do tego systemu przynajmniej częściowo podłączane. Wyobraźmy sobie teraz sytuację, w której również Europa próbuje wymyśleć e, podobny system. Z tym, że no, Związki China, Stanów Zjednoczonych, a Związki Europy, Unii Europejskiej, a Stanów Zjednoczonych to zupełnie inna sprawa. Więc ten europejski system, który jeżeli dobrze pamiętam nazywał się Interex, jakoś tak, nie jestem w stanie tak. sobie przypomnieć. E, ten system docelowo miał być wykorzystany do transakcji z Iranem, związanych z ropą. Aktualnie jest wykorzystywany bodajże tylko i wyłącznie do celów humanitarnych. Co jeszcze? Co jeszcze na ten temat? Więc główny system rozliczeniowy świata jest w rękach amerykańskich. Większość transakcji i większość długu światowego jest denominowana w dolarach. Świat tak naprawdę ma opcje... Ma opcję wyboru dolara amerykańskiego albo tak naprawdę niczego, ponieważ żadna z walut, ani no, no rubel, tak, że pożartujmy sobie chwilę, ale ani na przykład zinternacjonalizowany yuan remnibi, nawet oparty w jakiś sposób o ropę i złoto, nie ma na ten moment, na ten moment powtarzam, takiej siły przebicia jak amerykański dolar. Weźmy na chwilę. Na, na, na tutaj pod uwagę również euro. Euro jest dysfunkcyjne już od samego momentu jego stworzenia, ponieważ nie posiada wspólnego rynku długu. Nie ma czegoś takiego, przynajmniej do niedawna, ponieważ niedawno zaczynają się rozmowy na temat tych europejskich, unijnych obligacji związanych z koronawirusem. Ale na ten moment rynek, rynek europejski nie posiada wspólnego rynku długu. Co to, znacza? Co to oznacza? Jeżeli chcemy kupić europejskie obligacje, nie kupimy obligacji na całą Unię Europejską. Musimy wybierać obligacje z dwudziestu kilku krajów członkowskich. Czyli dla przykładu, jeżeli mamy dostęp, zapewne kupimy niemieckie. Przecież to jest gospodarka napędzająca być może francuskie, hiszpańskie, i włoskie, i greckie, no chyba w ostateczności, chyba tylko i wyłącznie spekulacyjnie. Tak? Więc sam Euro zostało stworzone, ale już ten jeden, ta jedna rzecz uczyniła go in dysfunkcyjną na samym początku. Więc tak naprawdę nie ma, na ten moment nie ma alternatywy, jeśli chodzi o waluty państwowe, które aspirują do roli międzynarodowych walut handlowych, innych niż dolar. Może alternatywą byłby tutaj SDR, proponowany przez yy, IMF, ale to jest historia, która tak naprawdę zaczęła się w latach 60 i która dobrze się jeszcze nie skończyła i nie wiadomo, w którą stronę pójdzie. Natomiast proponuję wszystkim Państwu tutaj też eksperyment. Proszę wziąć sobie Juana Remnibi, proszę wziąć sobie Rubla, proszę wziąć sobie Dolar'a i Euro i mając te cztery waluty proszę spróbować pojechać na przykład w dowolny kraniec świata. Nie mówię tutaj o krajach pierwszego świata, mam na myśli do przykładu Afrykę, albo Azję Południowo-Wschodnią, te kraje powiedzmy niezaangażowane. I proszę spróbować za zakupy zapłacić którąkolwiek z tych walut. Gwarantuję Państwu, że dolara przyjmą bez zmrużenia oka, a na pozostałe pokręcą trochę głowami, zanim, zanim, zanim, cokolwiek, zanim cokolwiek zrobią. No, mamy do wyboru dolara albo dolara. Więc sytuacja jest jasna i Jankes dzięki temu no, w ciemno zakłada sankcje, robi różnego rodzaju hopsztosy na różnych rynkach, dziwne cuda, które irytują dosłownie cały świat. Każdego z osobna, no bo nikt nie, być, nie lubi być robiony w durnia, tak? No i to nie jest tylko zmartwienie Putina ostatnimi czasy, bo jest także rosnącym zmartwieniem i bólem głowy zarządców europejskich, czyli euro konkretnie, gdzie w wielu miejscach mamy problemy z no, z posadowieniem się w łańcuchach światowych dostaw sensownym, dlatego właśnie, że przy każdej próbie stoi nam na zawadzie szantaż, albo założymy na Was embargo, albo to są sankcje, a na Iran to nie wolno, bo tego i... A jak będziemy wiecie, budować ten Nord Stream 2, to będą sankcje i tak dalej. No i wtedy ta firma, która tu rekładła ze Szwajcarii, notabene, odstąpiła od tego kontraktu i Putin sam musi tę te rolę teraz. Więc no, no to, jest, to są zagrania powiedzmy sobie korsarskie, obecnie rozgrywające się na scenie światowej przy użyciu nominalnie europejskiego systemu transferów międzynarodowych SWIFT, bo jest to. Société, założona w Brukseli, w Europie. Czyli tam wszystkie papiery są europejskie, wszystkie te, te, te, te, ci urzędnicy są europejscy i różne tam procedury są europejskie w, te, w tej instytucji, ale no, w stosownym czasie Amerykanie zarządza, zażyczyli sobie dla bezpieczeństwa lustrzanych serwerów w Teksasie, z tego serwisu. No i od tego czasu nic się nie zmieniło i wszystkie operacje światowych transferów są przez nich pilnie nadzorowane. Dzięki temu każdy z tych przekazów międzynarodowych może być przez nich zatrzymany. No i o wszystkich tych przekazach wiedzą no, z racji swego współposiadania, że tak powiem, infrastruktury komputerowej. No, mówimy o przekazach bankowych, tak najwyższego rzędu i tu widać taką policyjną rolę światowego żandarma Stanów Zjednoczonych, którzy pilnują tego u źródła. Po prostu. Wiedzą wszystko, a te wiedzę, jak trzeba, to spożytkują w ten sposób. A, to pan żeś tutaj cztery lata temu złamał embargo, to na lotnisku w Kanadzie zatrzymamy wiceprezes firmy Huawei bo tam poszło kilka dużych przelewów, bo, bo że się sprzedawali do, do Iranu. O I na tej, dosłownie cytuję ten gończy, na podstawie którego ją tam zatrzymano i ona tak kwitnie, czekając na ekstradycję do Nowego Jorku w procesie o złamanie embarga do Iranu. A wiadomo, że to jest pretekst typowy w wojnie amerykańsko-chińskiej o technologie, o Huawei, o system światowy 5G i tak dalej, czyli no, dominację w, w infrastrukturze teleinformatycznej, krótko mówiąc, czyli między innymi o SWIFT, o, o, o jego cegiełki tego nowego systemu. No bo skoro największa firma teleinformatyczna chińska zostaje zablokowana na arenie międzynarodowej, no to chyba właśnie o to chodzi, nie? A wszystko dzięki czemu? No, ten, tej kontroli dolarowej u źródła. Bo gdyby tej kontroli nie było, no to nie byłoby listu kończego, nie byłoby nakazu aresztowania, nie byłoby tej całej procedury, nie byłoby w ogóle żadnego problemu, bo cała sprawa by gdzieś tam znikła w czeluściach e, tajnych przelewów i, i nikt by nie, nie wiedział, że Chiny gdzieś tam kooperują z Iranem. Hmm, hmm. No tak, tutaj yy, władza nad tym systemem rozliczeniowym, czy jakakolwiek ekspozycja na niego jest po prostu kluczowa. Yy, Amerykanie nie, nie wahają się ukarać yy, każdego, kto, kto, kto staje w opozycji, kto staje okoniem do ich interesów. Zdarzyło się to m.in. francuskiemu bankowi yy, bankowi Paribas, który dostał dużą karę za łamanie sankcji. U USA, można powiedzieć, że pokazało rózgę Francuzom. Kilka lat temu podobna sytuacja z łamaniem tych sankcji amerykańskich czy przynajmniej z ukaraniem za nie, zdarzyła się w Wenezueli rządowi Maduro, który chciał ściągnąć swoje rezerwy złota z Brytyjskiego Banku Anglii, trzymane w Londynie, które te rezerwy zostały przetrzymane na zatrzymane, nie wróciły do kraju na podstawie różnego rodzaju tutaj niuansów prawnych. Pozycja amerykańskiego dolara w tych rozliczeniach międzynarodowych, by tak jak wspomniałem na początku, była kontestowana już kilkukrotnie w świecie, z tym, że za każdym razem Amerykanie mieli do czynienia z krajem, powiedzmy, słabszym od siebie, albo udało im się stworzyć sytuację, w której uzyskiwali szerokie poparcie międzynarodowe. No, Saddam Hussein poza oskarżeniami o posiadanie broni biologicznej i chemicznej, z które te oskarżenia okazały się jednak nieprawdziwe, nieprawdziwymi, Saddam chciał handlować swoją ropą naftową z Europą w euro, czyli po prostu, czyli po prostu naruszyć, naruszyć jakikolwiek, ominąć sankcje. Amerykanie usunęli Saddama. Podobna sytuacja. Tak? To samo robi obecnie Maduro, przynajmniej próbuje to robić, eksportować swoją ropę przy pomocy Rosjan w euro. No i to nie za bardzo mu się udaje, bo w ramach tych nowych sankcji nałożonych na wielkiego dilera narkotykowego z Wenezueli, bo tak brzmi jak oskarżenia, tutaj mamy dokumenty, że Maduro przemycał kokę z Ameryki południowej, więc tutaj wiadomo, że tutaj z handlarzami narkotyków to nie są żarty. My musimy sobie z nimi poradzić. Wojna z narkotykami to jest poważna sprawa, zagrożenie terroryzmem światowe, więc tutaj żeśmy rozpoczęli akcję skuteczną by i ona się zwyciężymy w naszej wojnie z terroryzmem i narkotykami i oskarżyliśmy Maduro w związku z tym Putin, jak tylko to usłyszał, że takie oskarżenie padło i jest przedmiotem listu gończego, Nie to nie żarty, Maduro jest obecnie ścigany międzynarodowym listem gończym o właśnie podejrzenie o, o transfer ogromnych ilości narkotyków, co prawdopodobnie jest prawdą, bo wszyscy ci wataszkowie z Ameryki Południowej w tym maczają palce przy współudziale aktywnym CIA tak na marginesie. To wiadomo, z poprzednich to, to, to nie jest żadna informacja tajna. To są to są dokumenty sądowe, między innymi Iran kontra, tam wszystkie te serie zamachów stanu, to one wszystkie mają tło narkotykowe. I głównie rodzinę Busów w tle. Tak Przypominam, że takie są fakty, że tak powiem, sądowe, więc proszę mnie tutaj nie oskarżasz o jakiś teorie spiskowy i antyamerykanizm. Broń Boże, ja jestem jak najbardziej proamerykański i propraworządny prosiłbym o wykonywanie wyroków sądowych, ścigania tych wszystkich gangsterów, no niekoniecznie tylko wybranych pod tytułem Maduro, ale wszystkich, jak są umaczani, to do paki i będziemy mieć spokój, no ale tego się chyba szybko nie doczekamy, bo, no bo jedna z potężnych gałęzi, że tak powiem. Do, finansowych dolara, to jest właśnie światowy handel narkotykami, który się odbywa w 100% w, w, w dolarach, w niczym innym. Więc pytanie takie obrazkowe. Jak y, handel idący w setki miliardów, szczególnie w gotówce, bo, bo to jest ulubiony sposób y, płatności, znajduje wejście do oficjalnego systemu bankowego? Takie pytanie dla dobromiera, pomysłowy Dobromir na pewno wymyśli jakiś sposób. Jeszcze jedna podpowiedź, że milion dolarów to jest walizeczka, a miliard to jest potężna ciężarówka i to nie jedna. Jech taką górę fosy i wpuści się w sposób niezauważony do systemu bankowego. No, chwila ciszy, kłopotliwe, zaniepokojenie, no jak, no przez Swift, tak, no, no, przez jakiś bank, BCCI na przykład. o, no znaleźliśmy żyłe złota. Takich banków jest na świecie kilkanaście, które się w tym specjalizują. A, sławny BCCI, który w latach 90. w Wielkiej Brytanii działał tak i który potem dostał miano banku terrorystów, tak? Umoczony. Tak, tak, tak, tak, ale jakimś cudem, jakimś cudem Federal, przepraszam, eh, British Authority, Authority Conduct nie był w stanie wykryć jego, jego, jego międzynarodowych powiązań terrorystycznych i prania pieniędzy. To jest no, sytuacja, tą aferę. Ale to, to tylko z historii, bo to na bieżąco to nie chce się, że tak powiem, tutaj z, zbytnio afiszować z tymi gorącymi sprawami, które są w toku, nie dlatego, że tutaj specjalnie w to zaangażowałem, tylko, że mogą mi tutaj zarzucać, że o, proszę pana, to jest niepotwierdzone, a to są informacje tam z, z, z jakichś tam źródeł podejrzanych i tak dalej. Kilkanaście wielkich banków światowych jest tradycyjnie znanych z tej branży i one cały czas to robią. Po prostu. Bo takich pieniędzy się nie da, bo tak wie pan przynieść w kieszeni. No. Mówmy się, że to jest niemożliwe. Więc tutaj jest mowa o dużych transportach ciężarówkami, kontenerami, całymi statkami. Dosłownie. Helikoptery, te samoloty wojskowe z tym latają no, i załatwiają operacje na najwyższym szczeblu. Gdzie? No Między tymi oddziałami banków komercyjnych oraz bankami centralnymi świata. W tym no, z wydziałem nowojorskim, czyli New York Fed. Czyli Bonnie M. Z, z, z, Sławetne. <grym> <grym> Bo tam jest cała centrala, no. <grym> no dobrze, ale czy my jesteśmy w stanie na przykład zaproponować światu jakąś alternatywę dla y, amerykańskiego dolara, czy ponieważ. W historii świata jest tak, że zawsze istnieje waluta dominująca, tak? Jeżeli popatrzeć historycznie, no to przed amerykańskim dolarem, no to był to fund brytyjski. Wcześniej gdzieś tam po drodze była jeszcze Francja, Holandia, hiszpańskie reale, portugalska waluta, yy, bizantyjska. To wszystko tak na przestrzeni dziejów tak zawsze trwało. Zawsze była, zawsze istniała waluta rozpoznawalna światowo bez problemu. tak? Fund Sterling był tą walutą rezerwową związaną ze złotym standardem w XIX wieku, w drugiej połowie XIX wieku przede wszystkim i do pierwszej do wojny światowej. Natomiast od pierwszej wojny światowej tak nieformalnie był to dolar, natomiast zostało to potwierdzone właśnie tym układem w 1944 roku Bretton Woods, gdzie dolar stał się tą walutą rezerwową świata. No to jak widzimy, jak widzimy nową walutę rezerwową świata, co byśmy, co, byśmy, co byśmy zaproponowali? Bo ten czas dolara, czy tego chcemy, czy nie, i proszę nam nie przypinać tutaj łatki antyamerykanizmu i bycia marionetkami Putina, czas dolara się kończy. Wynika to zarówno z trendu, z sytuacji ogólnej, którą tutaj przedstawiamy, ze zmniejszenia udziału dolara w transakcjach międzynarodowych i z bardzo silnych sił azjatyckich. No to co możemy zaproponować? No kilka jak zwykle szkół tutaj dominuje. Szkoła miejska głównie, Otwocka jest też, no i też w Pcimie ostatnio się pojawiła nowa szkółka Pcimska, monetarna, z alternatywnymi rozwiązaniami. To tak mówię oczywiście żartobliwie, bo jak zwykle są teorie i teorejki różne. Na ten temat, ale te podstawowe, no to widać przecież gołym okiem, że Chiny przy dużym oporze do tej pory Moskwy, która proponowała i forsowała swój alternatywny, swoją alternatywną wizję takiego porządku geopolitycznego pod tytułem Unia Euroazjatycka i w rosnącym napięciu światowym Putin z tego zrezygnował. Nie do końca, bo na użytek wewnętrzny on nadal to promuje, natomiast na użytek międzynarodowy ugiął się przed propozycjami SI z Pekinu i już oficjalnie stanął w szeregu SCO. Już bez tych propozycji swojego alternatywnego systemu rozliczeń międzynarodowych, czyli te, te, tej Unii Euroazjatyckiej, ze swoim systemem płatności. To po był, tak? Dobrze pamiętam, to, był Mir? To, to działa nadal no. dla, w umowach bilateralnych, bo to jedno drugiego nie wyklucza. Te dwie organizacje nadal współuczestniczą i współzawodniczą też. Czyli występuje takie... takie zarówno kooperacja, jak i konkurencja między nimi. No takie, są, no po prostu, takie są realia. Każdy pilnuje swojego interesu, tak było zawsze i pozostanie. Na, przeważył trend dłuższy, długofalowy, ze względu na rosnące napięcie militarne. Putin no, zgodził się z, z wizją Chińczyków, że dominujący jest ten wielo, biegunowy yy, i wielopłaszczyznowy model chiński należy wspierać, czyli te, ta wielowalutowość na tym, na tym systemie chips chińskim, tak? I chińskie chipsy są, że tak powiem, zwyciężyły w tej rywalizacji i chyba tak pozostanie. Ale czy ten system jest docelowy? No oczywiście nie, no bo to jest de facto nic innego, jak, jak sklejenie różnych dziwnych regionalnych, lokalnych walut narodowych, które najczęściej cechują się wysoką inflacją i niestabilnością wewnętrzną, tak bym powiedział dyplomatycznie. To są waluty drugorzędne, tak? Sklejenie ich tam w jeden kołchos niewiele polepszy, te, te, te, poza tym, że no ta wymiana bilateralna będzie gładka, no i te kontakty będą realizowane na różne inwestycje no, czyli Chińczycy będą budowali te drogi, mosty i wszystko zostanie rozliczone w Szanghaju prawidłowo no ale to jest znowu model taki no, chińsko-centryczny, gdzie ma centralę w Szanghaju tak, no więc no, to, nie, to nie odpowiada tak na de facto tej idei świata wielobiegunowego wspieranego przez Indie na przykład bardzo gorąco na forum ONZ więc no, to jest jeszcze nie do końca dojrzałe Juan jako waluta światowa no, nie jest dorosły, nie tylko dlatego, że ma zbyt mały udział światowy, ale przede wszystkim, że jest niedorosły moralnie. No bo tam rządzą komuniści i to jakoś się kiepsko ma do tej idei świata wielobiegunowego, demokratycznego. I to Indianie, czy Indusi doskonale rozumieją. Ponad miliard ich tam jest i oni czasami to mówią nawet wprost. No tak, my współpracujemy, ale no, my jesteśmy największą demokracją, a Chiny to jest największe państwo komunistyczne. I tutaj jest głęboki rozdźwięk, zauważmy. Więc yy, współpracować można, trzeba i to się będzie rozwijało. tak? Normalna wymiana taka, że nikt nikogo nie bije, umawia się, realizuje te kontrakty, wszystko jest fair rozliczone i jest okej, okay, tak? No, to będzie i to będzie rosło, czyli rola Chin, Chin będzie oczywiście w tej wymianie narastała i ich system finansowy będzie naturalnie rósł i jako magnes przyciągał te gospodarki yy, azjatyckie do siebie, jako do takiego centrum, no i to jest to marzenie Chińczyków jako centrum światowe, tak? No ale to ciągle nie odpowiada na pytanie, czy yuan stanie się walutą świata. Ha, I to jest nierozstrzygnięte na razie alternatywne jest oczywiście propozycje MFW Pani Lagarde i cyfrowa waluta świata, czyli jakiś global w wersji blockchain oczywiście emitowany przez banki centralne, czyli waluta cyfrowa banku centralnego, a nie prywatna kryptowaluta To nie na wolno tego mylić w kierunku tej waluty banków centralnych idą właśnie te prace obecnie przyspieszające no i czy ja bym był za jednym albo drugim modelem? Za żadnym. Dlaczego? No bo jeden to jest chiński gułak, a drugi to jest wielki brat światowy, który wie wszystko i steruje wszystkim przez ponadnarodowy komitet centralny zarządców monety światowej. Co, podobają się nam takie wizje? No taki wybór między dżumą a cholerą mniej więcej. Hmm. No Jeśli chodzi o moje zdanie, tak, że zdecydowanie widzę, że w Azji, no to, tak naprawdę zależy to wszystko, jaki rodzaj świata przyjmiemy. Jeżeli, yy, jeżeli wierzymy, że po zawirowaniach gospodarczych, nie daj Boże wojennych i tak dalej, wykształtuje nam się świat znowuż jednobiegunowy, czy będzie to na przykład Pax Americana, czy Pax Beijing, może Pax Berlin, taki żarcik, to, to, to, to, to no oczywiście będziemy mieli do czynienia z tutaj użyciem jednej waluty. Prawdopodobnie w formacie CBDC, czyli centralna, bankowa, waluta digitalna, która po prostu będzie w bardzo łatwy sposób i po tanich kosztach przesyłana. Tutaj polecam po prostu zobaczyć, jak działa blockchain, po jakich tanich kosztach można przesyłać duże kwoty pomiędzy pomiędzy na przykład dwoma końcami świata bez udziału tzw. Tak middlemen pośredników i bez prowizyjnie. Natomiast moim zdaniem bardziej prawdopodobny jest scenariusz, w którym będziemy mieli świat wielobiegunowy, to znaczy Jeden biegun będzie oscylował wokół Waszyngtonu, drugi biegun będzie oscylował wokół Beijingu. Być może jakieś tutaj Bruksela i Moskwa będą osobnymi tutaj bardziej traktowanymi jako, lokalnymi, jako lokalne bieguny. Każdy z te, każda z tych stref, Rosja powiedzmy, że będzie podchodzić jednak pod tą, pod tą chińską, takie mam wrażenie. Ale każda z tych w takim razie pozostałych stref będzie miała swoją jakąś tam dominującą walutę, czyli na przykład amerykański dolar w wersji digitalnej, w wersji euro, no to w wersji Unii Europejskiej, no to jeżeli będziemy dalej szli no tym nurtem i tym tempem federalizacji, jakie widzimy, no to prawdopodobnie umrze nam jeden król, a narodzi nam się drugi król w troszeczkę innym formie macie, to będzie tak jakby euro 2.0 w wersji digitalnej. W Azji nie widzę innej opcji niż dominację właśnie Joanna Remnibi w jakiś sposób podpartego. Natomiast zastanawiam się, w jaki sposób to będzie wszystko spajalne i w jaki sposób to będzie odzwierciedlalne w handlu międzynarodowym. Ponieważ rzeczywiście na ten moment, jeżeli tak przeanalizować sytuację, to nie, nie widzimy żadnej alternatywy dla systemu SDR, czyli tego koszyka walutowego. Jasne, on będzie mieć na przykład inne proporcje niż Dzisiaj nam się wydaje, tak? 20-30 lat temu nikt sobie nikt nie spodziewał się, że w koszyku SDR zobaczymy chińskiego Yuana, tak? Jest. Jest. Więc na poziomie międzynarodowego handlu rzeczywiście może to być taka waluta, kompozycja, oczywiście w wersji digitalnej jak najbardziej. Kompozy koszyk walutowy. Który będzie tutaj używany. Natomiast, znowuż, wymagałoby to konsensusu i wymagałoby to, dla przykładu, od Stanów Zjednoczonych i od Chin, jednorazowej i podtrzymywanej deklaracji, że nie będą próbowały zdominować tego systemu. Oczywiście, jeżeli wierzymy w takie, w takie, w takie deklaracje, tak. Więc mam wrażenie, że będzie to. Trochę jedna wielka niewiadoma. No, Ale w każdym razie widzimy, jak wygląda nurt. Widzimy postępującą dedolaryzację świata. Widzimy, że nasze euro lokalne trzęsie się w posadach. I widzimy, że Yuan Remnibi powoli, powoli rośnie w siłę. On został za, w perspektywie historycznej niedawno zaproszony do tego głównego stolika i to, była, to był wielki skok dla nich, prestiżowy, jakościowy. Od tego momentu chińczycy zaczęli się poważniej rozpychać na rynku międzynarodowym także w, tej, w tym sensie dyplomatycznym, bo do tej pory no to siedzieli cicho i robili swoje a od tego czasu zajmują zdecydowane stanowisko, wypowiadają się na temat tych nowych trendów monetarnych i biorą aktywny udział w dyskusji bez żadnego fałszywego wstydu. No i to jest na signum temporis. No, tak po prostu już pozostanie, bo ich rola będzie rosnąca. To widać, że to nie jest jednorazowe posunięcie. Chińczycy weszli na stałe do tego klubu, i będą się w nim rozpychać. I mam wrażenie, że ta, ta, ta wersja SD, SDR ma największą szansę właśnie dlatego, że jest kompromisowa. Ona jest uwiera wielu z, z różnych tam powodów, ale właśnie dlatego, że uwiera każdego, to jest kompromisem, który da się zaakceptować, bo idealnego rozwiązania dla wszystkich nie ma. To jest taki, taka praktyczna wskazówka, jeżeli narzekają, że to i tam to jest niedobrze, aha, to znaczy, że tutaj nie ma jakiegoś dominującego partnera i że ten układ międzynarodowy jest stabilny. Te rozliczenia syntetycznej koszyku SDR-ów się odbywają na bieżąco. One co prawda są stosunkowo niewielkie do tych wolumenów handlowych jeszcze, ale są stabilne, są rzetelne, ten, ten fundusz ma tak jakby no, dodatni bilans cały czas w odróżnieniu od wszystkich innych banków centralnych świata, Międzynarodowy Fundusz Walutowy jest bankiem centralnym, to tak dodam dla wyjaśnienia, bo tu nie wychowani, że tak powiem, w polskim SGP sie czy w szkole głównej handlowej nie mają o tym pojęcia. Więc tu od razu wyjaśniam, że to tak jest naprawdę, że to jest bank centralny, Międzynarodowy Fundusz Walutowy, żeby nie było nieporozumień, W takiej roli w sposób naturalny występuje, to znaczy stara się na razie dyplomatycznie, dyskretnie sterować tę stronę, ale że taką rolę podejmuje aktywnie, to, jest, to też nie można się pomylić. To jest bank centralny i ma ambicję bycia bankiem centralnym świata. No ale czy to się uda? No To jest bardzo wielki znak zapytania. Mam wrażenie, że ten system wielobiegunowy, propagowany oficjalnie przez Chińczyków, ja tu znów nie jestem w stanie rozstrzygnąć, czy oni to mówią szczerze, czy nie, bo Chińczyk oficjalnie nigdy nie mówi prawdy, to taka kultura, więc no, czy to jest szczere? No i tu nieprzenikniona twarz Chińczyka. Tak, tak, tak, tak, oczywiście jak najbardziej tak. No, Ale czy na pewno? No, tego nie będziemy wiedzieć, dopóki nie zasiądą do rozmów. Wygląda na to, że istnieje na to yy, duża szansa. No i tu pojawia się konkretne, yy, dalsze pytanie. Czy będziemy z tego zadowoleni? jeżeli coś takiego wyjdzie na stół, no bo wtedy rzeczywiście no to będzie coś, to będzie znowu ta cyfrowa waluta światowa w postaci koszyka. I nikt jej nie będzie nadzorował, nie, nie, tutaj żadnej centrali nie ma, no poza tą jedną centralą MFW. Mhm. W Nowym Jorku. Tak, dokładnie. I kto ich tam kontroluje? No to jest kolejne jeszcze lepsze pytanie. No ja bo wiem, że mają immunitet dyplomatyczny, na działce tam w ogóle, że tam nikt nie może wkraczać bo mają własną policję i, i, i nawet własnych prokuratorów i tak dalej, siły wymiaru sprawiedliwości światowe, tak, więc tutaj żyć nie umierać, tak? No ale czy no ale tak realnie, tak? Czy na czym ta, ta, ta ich niepodległość, suwerenność opiera? No bo Chińczy, Chińczycy mówili, że Mao mówił, że cała władza wypływa zawsze z lufy karabinu. No to wracając do klasyka, no to gdzie jest ta lufa i czy ja ona jest? Mnie bardziej by interesowało, kto trzyma za spust. No dobrze, minęła nam godzina naszej rozmowy. Jedno chińskie przysłowie już padło, ja dorzucę drugie mianowicie bramy urzędu są dla wszystkich szeroko otwarte, ale nie można tam wejść bez pieniędzy, ponieważ o pieniądzu rozmawialiśmy. No i jest jeszcze inne chińskie przysłowie, które mówi o tym, że jeżeli nie ma się co powiedzieć, zazwyczaj mówi się stare chińskie przysłowie, tak? Ale myślę, że moglibyśmy akurat o tym temacie, o którym rozmawialiśmy ciągnąć jeszcze dobre kilkanaście godzin. Ja... Jest jedną uwagę na koniec, ale to lokalne, to będzie europejskie przysłowie. No słuchamy absolutnie okurał na bieżąco to co się stało dzisiaj I mam wrażenie że pan Boris Johnson tak się zapowietrzył problemami nożem Brexitu i innymi na kontynencie europejskim, że musiał zlec w szpitalu na sztucznym oddychaniu no tak no bardzo to wygląda niepokojące, taki sygnał polityczny, nie? że przywódcy światowi nam ulegają gwałtownej hospitalizacji. I Johnson poległ, i, i pani Merkel jest w dobrowolnej kwarantannie, to tak jest podkreślane, szczególnie, że to jest dobrowolne, to, to, to ja wolę, to ja sama chciałam. No. <ścoughs> Pytanie, te, na pewno sama chciałam, czy musiałam, a może zostałam zmuszona, a może ktoś mnie zamknął, bo tak dzień wcześniej ten minister finansów Hesji wpadł pod pociąg i to było samobójstwo. No, to rzeczy toczą się dynamicznie. No właśnie. Dobrze. W temacie, w temacie Petrodolara i tego, o czym rozmawialiśmy, ja chciałbym tylko jeszcze zachęcić do zapoznania się tutaj z dwoma artykułami Jeden to jest artykuł Bimena o systemach monetarnych Petrodolar, który wyjaśnia jak po prostu Petrodolar powstał i na jakiej zasadzie działa. A drugi to jest artykuł, który napisałem wspólnie z Bimenem pod tytułem Wielki Fed i jego oranżeria, część pierwsza, w którym wyjaśniamy czym jest Fed, jak działa, w jaki sposób działa aktualnie, na czym polegają jego rezerwy. A w następnej części zajmiemy się dokładnie jakimi narzędziami i w jaki sposób ściąga on aktualnie wszelkie możliwe aktywa z rynków. Obydwa znajdziecie Państwo na www.bogatymen.pl. Tak, bogatymen po prostu. No i oczywiście zachęcam z drugiej strony do zapoznania się z raportami od mojego tutaj współtowarzysza Zawatego Zorro na, ze zezo, Zorro Blogspot. Kom, a tu uwaga, taka się ciągniemy, ciągniemy, to jest przerwa reklamowa, proszę nie, nie wyłączać. Mamy, te, znaczy zarzucone sieci pytania i te różne dywagacje znajdują swoje dosyć klarowne rozstrzygnięcie i taki wiarygodny obraz w mojej naprędce skleconym, tym poradniku kryzysowym, ale no, bazującym na dwunastu latach. Ostatnich studiów codziennych. Tych właśnie kwestii, bo że ten problem narasta, to wtedy już widziałem i tak z każdym dniem się przekonywałem, że, że on narasta i to tak powoli, ale coraz szybciej. No i powoli zbliżamy się do momentu kulminacji. I bym bardzo nie chciał, abyś ty, słuchaczu drogi i towarzyszu niedoli znalazł się, że tak powiem, po niewłaściwej stronie tej zabawy, no bo jak w każdym takim dużym rozdaniu decydującym, poszkodowani muszą być. No i to, tego nie chciałbym życzyć nikomu tutaj, bo, bo wiem, kto będzie, że tak powiem, głównym beneficjentem. To są te grube ryby, które już sobie te wszystkie fundusze ratunkowe w bilionowym wymiarze wypłaciły, więc to, to, to, to sugerowałbym, że tak powiem, za krzątnięcie się um, inteligentne, to znaczy umysłowe nad tym problemem, bo jeżeli nie ogarniesz tego swoim umysłem, to nie będziesz wiedział, co, co się dzieje i co masz robić. Tak jest. Chętnych zapraszamy. Będą mieli co czytać. A my na, na obydwu stronach. A my na dzisiaj dziękujemy i słyszymy się za tydzień w kolejnym odcinku Mielenia ze Zorem na Bogato. Dobranoc. Do usłyszenia. No i co, panie dyrektorze? Koneserów poważnej informacji zapraszamy na bloga szanownego Zorro, to jest ze gdzie można nabyć tygodniowy przegląd wydarzeń, jak zawsze z komentarzem. Teraz zapraszamy także na witrynę bloga Bogaty Men, gdzie finanse, ekonomii i polityki Podajemy dużo i na bogato. Dziękujemy serdecznie i do usłyszenia. Kłaniamy się jak zwykle bardzo elegancko.